Wtedy jesteście nasieniem Abrahama, a według obietnicy dziedzicami. Galacjan, rozdział czwarty. Mówię tedy, dziedzic, dopóki jest dzieckiem, niczym się nie różni od sług, chociaż jest Panem wszystkiego, ale jest pod opiekunami i rządcami do czasu określonego przez Ojca. Tak też i my, gdyśmy byli dziećmi, byliśmy poddani początkowo żywiołom tego świata. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty, który był poddany pod zakon, aby tych, którzy pod zakonem byli, wykupił, żebyśmy prawa synostwa dostąpili. A żeście synami, przeto Bóg posłał w serca wasze ducha syna swego, wołającego Abba Ojcze. A tak już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeżeli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. A wówczas, nie znając Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. A teraz poznawszy Boga, a bardziej poznani będąc od Boga, czemu wracacie znowu ku początkowym zasadom świata, słabym i ubogim, którym znowu jak dawniej w niewolę oddać się chcecie? Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata? Boję się o was, czy nie na próżno pracowałem wśród was, Bądźcie takimi jak ja, gdyż i ja jestem takim jak Wy. I ja, bracia, proszę was, w niczym nie skrzywdziliście mnie, bo wiecie, że po raz pierwszy z powodu choroby ciała opowiadałem wam Ewangelię. I stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ale przyjęliście mnie jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Gdzież więc się podziało to, co nazywaliście waszym szczęściem? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy swoje i mnie je oddali. I tak czyż się stałem nieprzyjacielem waszym, mówiąc wam prawdę? Zabiegają o was nie z czystych pobudek, lecz chcą nas odłączyć, abyście o nich zabiegali. A dobrze jest zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko, gdy jestem obecny u was. Dzieci moje, które znowu z boleścią rodzę, dopóki Chrystus nie będzie wykształtowany w was, chciałbym teraz być u was i odpowiednio zmienić swój głos, ponieważ nie wiem, co począć z wami. Powiedzcie mi, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Albowiem napisano, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, a który z wolnej według kobietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Są to bowiem dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a wyobraża je Hagar. Albowiem Hagar jest to góra Synaj w Arabii, a odpowiada dzisiejszej Jerozolimie, bo jest w niewoli z dziećmi swoimi. Lecz Jerozolima, która jest w górze, wolna jest która jest matką wszystkich nas. Albowiem napisano, rozwesel się niepłodna, nierodząca, porwij się i zawołaj ty, która nie znasz bólów porodowych, bo samotna daleko więcej ma dzieci niż ta, która ma męża. My zaś, bracia, jesteśmy dziećmi obietnicy na podobieństwo Izaaka. Ale jak wówczas ten, który się urodził według ciała, prześladował tego, który był według ducha, tak i teraz. Ale co mówi pismo?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 Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugich nienawidząc. Galacjan, rozdział szósty. Bracia, jeśli by człowiek był przyłopany na jakimś upadku, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyście nie byli kuszeni. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Albowiem jeśli kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten sam siebie omamia. Ale każdy niech sam swój uczynek bada, a wtedy będzie miał powód do chluby z samego siebie, a nie z drugiego. Albowiem każdy swoje własne brzemię poniesie. A ten, którego się naucza słowa Bożego, niech się dzieli wszelkimi dobrami swymi z tym, który go naucza. Nie łudźcie się, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem cobykolwiek siał człowiek, to też rządź będzie. Bo kto sieje ciału swemu, z ciała rządź będzie skażenie, ale kto sieje duchowi, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A dobrze czyniąc, nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia". Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Patrzcie, jak długi list wam napisałem własną ręką. Ci wszyscy, którzy chcą podobać się według ciała, zmuszają was do obrzezania, tylko w tym celu, aby nie byli prześladowani dla krzyża Chrystusowego. Albowiem i ci, którzy się obrzezują, sami nie zachowują zakonu, ale chcą, abyście się wyobrzezywali, by mieć chlubę z waszego ciała. Ale ja nie daj Boże, abym się miał chlubić, chyba tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A którzykolwiek według tej zasady postępować będą, pokój i miłosierdzie im i Izraelowi Bożemu. Odtąd niech mi nikt nie sprawia przykrości, albowiem ja noszę na ciele moim blizny znamię przynależności do Jezusa Chrystusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.